17 listopada 1892 roku, Paryż. Rozpoczyna się zjazd przedstawicieli ugrupowań socjalistycznych działających na ziemiach polskich. W tym dniu 21-letni Felix Perl, związany z drugim proletariatem, późniejszy redaktor naczelny organu PPS Robotnika, stwierdził Niepodległą Republikę Polską, musimy postawić sobie jako najbliższy cel. Podczas trwającego do 23 listopada tzw. Zjazdu Paryskiego powstaje Polska Partia Socjalistyczna. Już nie tylko z programem ekonomicznym i społecznym, ale i nastawiona na odbudowę niepodległego państwa polskiego. Wśród członków tworzącej się PPS byli też niechętni postulatowi niepodległości Polski, w 1893 roku ci niechętni założyli socjaldemokrację Królestwa Polskiego. Między innymi byli to Róża Luksemburg, Felix Dzierżyński, Julian Marchlewski, przyszli działacze komunistyczni. Początki ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich sięgają lat 70. XIX wieku. W 1882 roku powstała partia Proletariat. Działacze jej następczyni tzw. II Proletariatu uczestniczyli w zjeździe w Paryżu, tak jak przedstawiciele Związku Robotników Polskich, Zjednoczenia Robotniczego i Polskiej Gminy Narodowo-Socjalistycznej. Dlaczego w szkicu programu Polskiej Partii Socjalistycznej zapisano także kwestię niepodległości Polski, dotychczas pomijaną, a nawet odrzucaną? Partia Socjalistyczna to była przede wszystkim reprezentantka interesów proletariatu. Historia Żywa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 Sprawę niepodległości Polski przed 1892 rokiem podnosili nieliczni socjaliści, tacy jak Bolesław Limanowski, Stanisław Grabski, Stanisław Mendelssohn. Partia socjalistyczna miała przecież reprezentować interesy proletariatu. Co takiego wydarzyło się, że pierwszego dnia zjazdu w Paryżu właśnie Felix Perl stwierdził, że niepodległą Republikę Polską musimy postawić sobie jako najbliższy cel. No i dalej pojawił się Zapis w programie nowo powstałej partii PPS. Spróbujmy teraz wyobrazić sobie, jak wyglądała sytuacja polityczna w szerszym nieco zakresie, aniżeli tylko w drobnych kółkach socjalistycznie nastawionych młodzieńców i dziewcząt, bo to były koedukacyjne grupy. I uświadomimy sobie zaraz znaczenie kilku wydarzeń. Po pierwsze klęska powstania styczniowego. To niewątpliwie przez kilkanaście lat przynajmniej po 1863 roku zmniejsza poziom nadziei, powiedziałbym, na realność odbudowy państwa polskiego, na realność programu niepodległej. To nie tylko w ruchu socjalistycznym wśród tych, którzy poszukują ideałów sprawiedliwości społecznej, ale we wszystkich niemal nurtach polskiej myśli politycznej tego czasu. Drugie zagadnienie, które warto przypomnieć, związane z szerszym kontekstem politycznym, to siła w latach 70. XIX wieku ruchu rewolucyjnego w Rosji, ruchu narodnickiego tak zwanego, polegającego z jednej strony na propagowaniu haseł mających na celu wciągnięcie chłopów do walki politycznej z caratem, chłopów w Rosji i podkreślające, że to Rosja ma ten największy potencjał rewolucyjny, z drugiej strony na używaniu terroru i to używaniu no, niezwykle efektywnym bo przecież prowadzącym w końcu do śmierci samego cara Aleksandra II w 1881 roku. To jest, przypomnijmy, moment, kiedy właśnie pojawiają się pierwsze struktury podziemnych organizacji socjalistycznych na ziemiach polskich, tak jak pani przypomniała. A więc słaba nadzieja na odzyskanie niepodległości Polski i jednocześnie Silne wrażenie, jakie robi dynamizm, potęga ruchu rewolucyjnego w Rosji. To kulminuje się właśnie w marcu 1881 roku, kiedy ginie z rąk zamachowca, zresztą urodzonego w Białymstoku, polskiego pochodzenia Ignacego Hryniewieckiego, ale faktycznie zrusyfikowanego całkowicie działacza rosyjskiej organizacji terrorystycznej, ginie sam car Aleksander II. Otóż w tym okresie powstaje pierwszy program socjalistyczny w Polsce, tak zwany Program Brukselski, ponieważ został ogłoszony w Brukseli, ale napisany w Warszawie w 1878 roku. Jego głównymi autorami byli wspomniany przez panią Stanisław Mendelssohn, Ludwik Waryński, ale Mendelssohn wtedy bynajmniej nie reprezentował hasła niepodległości Polski, tylko tak samo jak Waryński głosił tezę, iż Potrzebna jest walka polityczna prowadzona na wzór tej w Rosji. Walka polityczna, której głównym celem oczywiście jest wyzwolenie robotników i walka z caratem, w której nie ma miejsca na wyszczególnione, wyodrębnione jakoś hasło narodowe. Hasło narodowe, niepodległościowe było traktowane wręcz przeciwnie jako zawada na drodze do radykalizacji społecznej, którą podkreślała myśl programu brukselskiego socjalistów. Przeciwko temu zaprotestował tylko wyraźnie no już wtedy starszy kolega tych młodych zapaleńców socjalistycznych, Bolesław Limanowski, który kontynuował jakby tradycje lewicowych, Odłamów emigracji polskiej, jeszcze wielkiej emigracji urodzony w 1835 roku sięgał pamięcią do czasów sprzed powstania styczniowego i Bolesław Limanowski jako jedyny, trzeba to powiedzieć, niósł w swoim doświadczeniu politycznym i w swoich nadziejach konsekwentnie myśl o połączeniu idei socjalistycznej, z niepodległością Polski. On także w tym momencie, szczególnie trudnym dla idei niepodległości, czyli w końcu lat 70. XIX wieku, nie zrezygnował z tego hasła, tylko po prostu wycofał się z redakcji czasopisma socjalistycznego Równość, które wtedy właśnie w Genewie zaczęło swój żywot w 1879 na znak protestu przeciwko pominięciu hasła niepodległości Polski przez dominującą wówczas grupę. Pierwszy proletariat, który powstał w tym samym czasie w Warszawie na czele z Waryńskim, także całkowicie odżegna się od hasła niepodległości Polski. Stojąc również na gruncie działalności terrorystycznej zniechęci część działaczy, wtedy powstanie, może warto to przypomnieć, pierwsza organizacja tajna oczywiście na ziemiach polskich o nazwie Solidarność. To właśnie z rozłamu w proletariacie wyodrębni się taka grupka niewielka w 1883 która będzie stawiała sobie za cel wyłącznie poprawę bytu ekonomicznego robotników. Także bez celów niepodległościowych, jeszcze bez celów narodowych, jeśli można tak powiedzieć. W sierpniu 1885 roku rozpoczął się w Warszawie proces 29 proletariatczyków. Wybrano ich spośród blisko 200 aresztowanych. W grudniu ogłoszono wyrok. Czy to wydarzenie mogło mieć wpływ na pojawienie się idei niepodległościowej w szeregach socjalistów? Dramatyczny koniec pierwszego proletariatu. Proces proletariatczyków i wyrok śmierci wykonany w 1886 na przywódcach tej organizacji, akurat Waryński skazany na 16 lat katorgi umrze w więzieniu carskim, tak jak kilku innych jego jeszcze towarzyszy ale czterech powieszonych w 1886 roku proletariatczyków. To będzie pierwsza egzekucja od czasu powstania styczniowego publicznie przeprowadzona w Warszawie, ale nie w imię niepodległej Polski, tylko w imię, w pewnym sensie, walki z hasłem niepodległości Polski, walki o socjalistyczną przemianę, czy rewolucyjną przemianę za pomocą metod terrorystycznych. O tym, że ta droga będzie ślepym załukiem, że ta droga nie jest najlepszą drogą do przyszłości dla robotników w Polsce, przekonali się kolejni działacze nawiązujący do ideałów socjalistycznych właśnie w tym czasie, w połowie lat 80. Bo z jednej strony ci międzynarodowcy, takich nazywano właśnie spod znaku Waryńskiego, tracą siłę, są aresztowani, nie mogą już podjąć dalszego wysiłku organizacyjnego. Ich następcy dostrzegają coś innego. W Rosji ruch rewolucyjny praktycznie rzecz biorąc upadł w tym momencie znów skutek prześladowań po śmierci cara po 1881 roku. Sytuacja zmienia się radykalnie. W Rosji ruch rewolucyjny bardzo osłabł, a w dodatku ci działacze robotniczy czy socjalistyczni, którzy mają okazję zetknąć się wtedy z rzeczywistością w Rosji, przekonują się, że hasło wspólnej walki, o poprawę losu robotników w całym Imperium Rosyjskim mogą praktycznie rzecz biorąc oznaczać dla robotników na ziemiach Polski opóźnienie, a nie przyspieszenie realizacji ich celów, albowiem przekonują się wtedy ci, którzy byli gdzieś w Kijowie, w Moskwie, w Petersburgu Polacy zainteresowani ideami socjalistycznymi, że życie społeczne i ekonomiczne w głębi Imperium Rosyjskiego jest dużo bardziej zacofane niż w Warszawie, niż na ziemiach polskich, a zatem może lepiej jednak walczyć o niepodległość Polski, by przez tę niepodległość także osiągnąć szybciej poprawę losu robotnika na tychże ziemiach. Do takich nieoczekiwanych w pewnym sensie wcześniej wniosków zaczynają dochodzić działacze w samym kraju, już w drugiej połowie lat 80. i to oznacza zwiększenie szans, dla takich ludzi jak Bolesław Limanowski, dla tych, którzy głosili cały czas, że ruch poprawy, warunków życia społecznego dla robotników, dla innych warstw upośledzonych społecznie nie może, nie powinien być przeciwstawiany hasło niepodległości, ale razem z niepodległością powinien być połączony. To jest bezpośrednio geneza tej zmiany, jaka dokonuje się pod koniec lat 80., na początku lat 90., wraz z upływem Czasu od powstania styczniowego, 30 lat po powstaniu styczniowym. Inaczej już patrzy nowe zupełnie pokolenie na kwestię niepodległości. Nie żyje już w cieniu klęski, ale chce dokończyć dzieła, które powstańcy 30 lat wcześniej zaczęli, ale nie byli w stanie doprowadzić do zwycięstwa. Hasło niepodległości odżywa na początku lat 90., także właśnie na Lewicy. Poza hasłem niepodległości pojawia się także sformułowanie, że socjaliści czy Polska Partia Socjalistyczna będzie Przewodnikiem politycznym całego narodu, by grupować koło swego sztandaru wszystkie jego niezadowolone warstwy. Czy to sformułowanie też niesie jakąś nową jakość? Było ono związane z wcześniejszą, znacznie głębiej zakorzenioną tradycją w polskiej myśli politycznej, doby porozbiorowej, ideą, że to najliczniejsza warstwa chłopska będzie reprezentantem interesów całego narodu. Że to, co dobre dla chłopów, dla tej największej masy, będzie dobre dla przyszłości Polski jako całej wspólnoty politycznej. W końcu XIX wieku szybki proces modernizacji społeczno-ekonomicznej po likwidacji pańszczyzny, masowy przepływ chłopów do miast, błyskawiczny rozwój przemysłu, zwłaszcza w Zaborze Rosyjskim, ośrodkach, które wyrastają błyskawicznie do roli najpotężniejszych ośrodków w skali całego Imperium Rosyjskiego, to wszystko sprawia, że obok chłopów zaczyna się dostrzegać nową grupę społeczną, tak szybko rosnącą. Chłopów, którzy stają się robotnikami tego miejskiego, że użyję terminu Marksa, proletariatu. A więc może to obok chłopów właśnie robotnicy będą drugą grupą, od której zależy przyszłość. Jeżeli cenimy sobie niepodległość, nie możemy pominąć, zlekceważyć tej grupy tego rodzaju myślenie, Zaczyna torować sobie drogę do kół niepodległościowych, odradzających hasła niepodległości w latach 90. XIX wieku. Wśród 18 uczestników zjazdu paryskiego byli między innymi Witold Jotko Konarkiewicz, Bolesław Antoni Jędrzejowski, Aleksander Sulkiewicz, wspomniany już Feliks Perl, Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent którzy stali się bliskimi współpracownikami Józefa Piłsudskiego w PPS. Był też Stanisław Grabski, późniejszy działacz endecki, minister II Rzeczpospolitej, a także Edward Abramowski czy Bolesław Limanowski. A gdzie był w tym czasie Piłsudski? Dlaczego go nie było w Paryżu? No bo w 1893 roku, rok po zjeździe paryskim, zaczęto organizować PPS w zaborze rosyjskim i tam właśnie... Aktywny był Józef Piłsudski, redaktor i wydawca od 1894 roku, pisma PPS Robotnik. Piłsudski siedział na zesłaniu na Syberii, wiele tysięcy kilometrów na wschód od tych wydarzeń, które rozgrywały się na samym początku lat 90. na ziemiach polskich. Przypomnijmy, że został zesłany za domniemany i niezwykle pośredni udział w grupach spiskowych które zostały oskarżone o organizowanie zamachu na kolejnego cara Aleksandra III. Jego brat, Bronisław Piłsudski, rzeczywiście zetknął się z rosyjskimi terrorystami, którzy ten zamach przygotowywali. Wśród nich był brat Lenina, Aleksander Ulianow, powieszony właśnie za przygotowanie zamachu na cara Aleksandra. Bronisław powędrował na długie lata na Sachalin, najdalej jak można, imperium rosyjskim, a i no niemal bogu ducha winny Józef Piłsudski także został skazany na syłkę na Syberii. Skąd mógł wydostać się dopiero w roku 1892, a więc dopiero od roku 1892 mógł włączyć się jako wciąż młody dwudziestokilkuletni człowiek w nurt aktywności politycznej, już zdeterminowany właśnie przez doświadczenie Sybiraka, przez zetknięcie z innymi działaczami politycznymi, aktywistami od tych jeszcze sięgających pamięcią powstania styczniowego po współczesnych rewolucjonistów, których spotkał na Syberii. Zwróćmy także uwagę na to, że w składzie tej grupy, która powołała Polską Partię Socjalistyczną w listopadzie 1892 roku w Paryżu są przedstawiciele najróżniejszych nurtów politycznych, wcale nie kojarzeni do końca swego życia tylko z socjalizmem, z ruchem rewolucyjnym. Tak jak pani powiedziała Stanisław Wojciechowski, to przecież późniejszy oponent Józefa Piłsudskiego. Wtedy... Akurat przez kolejne lata będą bardzo blisko współpracowali przy wydawaniu konspiracyjnego robotnika, ale w przyszłości Stanisław Wojciechowski przesunie się raczej ku narodowej demokracji. Stanisław Grabski na początku związany właśnie z PPS, potem stanie się filarem narodowej demokracji. Można jeszcze przytoczyć jedno nazwisko, którego nie ma na zjeździe paryskim, ale jest razem z Grabskim redaktorem sprawy robotniczej głównego pisma socjalistycznego polskiego w zaborze pruskim. To nie kto inny jak Stanisław Przybyszewski, prorok bohemy. Z tym go kojarzymy, takiej pełnej splinu i jak najdalszej od politycznych skojarzeń cyganerii krakowskiej z przełomu wieku XIX i XX. Kilka lat wcześniej, właśnie w czasach powstawania PPS, wiąże się również ze sprawą robotniczą. A więc widać, z jak wielu kierunków politycznych Owa idea wykorzystania siły robotniczej w walce o przyszłość Polski będzie inspirowana. Piłsudski także przychodził do sprawy robotniczej nie dlatego, że był zafascynowany kapitałem Marksa, bo mało kto z uczestników zjazdu paryskiego, może poza Stanisławem Mendelsonem, był w stanie przeczytać dzieła teoretyczne Marksa, ale Piłsudski, tak jak wielu innych uczestników tego zjazdu, później jego bardzo bliskich współpracowników jak Baj, czyli Bolesław Jędrzejowski, jak Perl, jak Sulkiewicz, był zainteresowany praktyczną walką, walką z caratem, która przyniesie wolność wymarzonej na nowo ojczyźnie, Rzeczpospolitej odrodzonej jako potężna siła. Robotnik miał być wciągnięty w tę walkę i to właśnie droga, która Piłsudskiego zbliży do tej walki i postawi na czele praktycznych wysiłków o zbudowanie PPS-u na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie, a później przeniesie jego wysiłki także na teren kongresówki do Warszawy i do Łodzi, oczywiście w konspiracji, gdzie będzie głównym obok Stanisława Wojciechowskiego twórcą potęgi propagandowej i legendy robotnika, najważniejszego podziemnego pisma ruchu socjalistyczno-niepodległościowego w Polsce przełomu XIX i XX wieku. O ruchu socjalistycznym na ziemiach zaborowych i kwestii niepodległości Polski mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. W Robotniku Piłsudski pisał. Niepodległość Polski, dając proletariatowi demokratyczny ustrój, usunie zarazem tamy i zapory, jakie zwykle rozwojowi cywilizacyjnemu podbitego narodu stawiają rządy zaborcze. Chciałabym się zatrzymać nad tym sformułowaniem demokratyczny. Ustrój, czy tak daleko już myślano o tym, jaka ma być ta niepodległa Polska? Co do tego, że ma być demokratyczna, nie było sporu. Te założenia demokratycznego ustroju były bliskie wszystkim, bez wyjątku uczestnikom Zjazdu Paryskiego i inicjatorom PPS. Różnice zaczynały się już na innej płaszczyźnie, a mianowicie ile ma być socjalizmu w tej demokratycznej Polsce, ile ma być Polski, na ile ona jest ważna a na ile jest tylko częścią, nie najistotniejszą tego programu, na ile może dominuje nad tym kwestia robotnicza, kwestia walki politycznej z samym caratem, Piłsudski sam zajął w tej debacie jedno bardzo wyraźne stanowisko. A mianowicie do programu paryskiego dodał w formie artykułów przysłanych do przedświtu głównego organu, Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich, czyli tej centrali PPS-u na zachodzie Europy, Piłsudski przysłał artykuły, w których sformułował zasady współpracy socjalistów polskich z rosyjskimi. I te zasady oznaczały po prostu, że Piłsudski chce twardo bronić roli gospodarza polskiej organizacji PPS-u na ziemiach nie tylko na zachód od Bugu, na terenie Małego Królestwa Kongresowego, ale na całym terytorium Rzeczpospolitej Piłsudski uważał, że gospodarzem jest polityczny naród polski, do którego rzecz jasna nie będzie już należała tylko szlachta, ale również robotnicy, również chłopi. Chłopi nie zjednoczeni narodowo, w sensie etniczno-kulturowym. Nie mieli oni stać się Polakami, tak jak rozumiał to Roman Dmowski. Ale wszyscy, niezależnie od tego, czy są Litwinami, Białorusinami, Żydami czy Ukraińcami, powinni uznawać nadrzędność politycznej wizji politycznego odrodzenia Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej wielu narodów, ale Rzeczpospolitej znowu wielkiej terytorialnie polskiej w swej nazwie, w swoim rdzeniu politycznym. Taką wizję twardo Piłsudski przeciwstawiał odradzającemu się ruchowi socjalistycznemu czy komunistycznemu już można powiedzieć w Rosji który będzie chciał zagarnąć pod swoją kontrolę no najpierw przynajmniej Ziemię litewsko-białorusko-ukraińskie, a potem także kongresówkę. Wszystko podporządkować znowu kontroli idącej ze wschodu, z Moskwy, tyle że kontroli partii komunistycznej, jaką zacznie organizować Lenin od początku XX wieku w sposób skuteczny. Piłsudski tutaj od początku, od roku 1893 stawia sprawę jasno. Nie, teren Rzeczpospolitej, dawnej Wielkiej Rzeczpospolitej, to jest teren politycznych ambicji naszej organizacji, której pierwsze słowo, pierwszy element tożsamości brzmi Polska, Polska Partia Socjalistyczna. Już w 1893 roku, czyli rok po zjeździe paryskim, po powstaniu PPS okazało się, że scalenie ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich nie powiedzie się. W grę wchodził wtedy problem postulatu niepodległości Polski, którego nie przyjęli ci, którzy założyli socjaldemokrację Królestwa Polskiego. Jak wspomniałam, Róża Luksemburg, Felix Dzierżyński, Julian Marchlewski. Ale kilka lat później, właśnie na tle stosunku do niepodległości Polski, nastąpił w PPS kolejny spór i rozłam. To był rok 1906. Powstała wówczas niepodległościowa PPS, frakcja rewolucyjna z Józefem Piłsudskim oraz PPS Lewica, która stawiała na wspólną walkę narodów Imperium Rosyjskiego, walkę proletariatu przewidującą w konsekwencji najwyżej autonomii dla Polski. Pan profesor już chyba troszkę o tym wspomniał. Czy ten rozłam był nieunikniony? Ten rozłam odczytujemy właściwie w historii, którą już do tej pory zdążyliśmy w skrócie przedstawić, a mianowicie na początku dziś prezentowanej opowieści pojawia się przecież wizja dominacji tej internacjonalistycznej, międzynarodowej, orientacji w ruchu socjalistycznym, orientacji, w której nie ma w ogóle miejsca dla niepodległości Polski, dla haseł narodowych, dla haseł odrębnych niż ogólnoświatowa, ale na razie ogólnoimperialna sprawa proletariatu. Otóż w 1893 roku, kiedy przeciwko ogłoszonemu przez PPS programowi niepodległościowemu Ujawniła swój konkurencyjny program, grupa skupiona wokół Juliana Marchlewskiego i Róży Luksemburg, grupa międzynarodowców. Okazuje się, że ten podział wraca. Walka o przewagę ruchu robotniczym, nabiera wtedy bardzo, powiedziałbym, gorączkowych rumieńców. Dochodzi do oskarżeń o manipulacje, o brak mandatu do reprezentowania robotników polskich na forum drugiej międzynarodówki, czyli organizacji zrzeszającej partie socjalistyczne z całej Europy, kontynuującej jakby dzieło Marksa i Engelsa, którzy zakładali jeszcze pierwszą międzynarodówkę. Engels uczestniczył w tej drugiej Teraz właśnie na forum międzynarodowym zaczynają się kłócić otwarcie bardzo ostrymi oskarżeniami, obrzucając nawzajem, zaczynają rywalizować między sobą PPS i SDKP, socjaldemokracja Królestwa Polskiego, Róży Luksemburg i Juliana Marchlewskiego, nieugięcie zwalczających hasło niepodległości Polski. Ta walka osłabia bardzo możliwość propagowania hasła niepodległości Polski na forum Europejskiego Ruchu Socjalistycznego. PPS zgłasza postulaty poparcia tego hasła niepodległości Polski przez całą drugą międzynarodówkę, a SDKP, później nazwane SDKPL z dodaniem Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy od 1900 roku, SDKPL zawsze kontruje to na forum kolejnych zjazdów międzynarodówki i nie dopuszcza do tego, aby ruch socjalistyczny międzynarodowy poparł sprawę niepodległości Polski. Taki jest przykry, konkretny rezultat stanowiska tzw. międzynarodowców. Ta sytuacja ma znów tło szersze zewnętrzne, polegające na odrodzeniu siły ruchu rewolucyjnego w Rosji. Po okresie upadku, w końcu lat 80. i w pierwszej połowie lat 90. ten ruch rewolucyjny, ruch socjalistyczny zaczyna się na nowo organizować. A od momentu, kiedy Lenin wrócił z zesłania w 1900 roku, nabiera ten ruch no, charakteru, można powiedzieć, zorganizowanej. Działalności przygotowującej przyszły sukces totalitarnej partii i budującej przyszłe totalitarne państwo, państwo sowieckie, które chce wszystko kontrolować, wszystkim zarządzać. Te cechy nie były może jeszcze tak widoczne, jak widoczne było po prostu to po roku 1900, że znów wielkie strajki wstrząsają Petersburgiem, Moskwą a w szczególności od momentu wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku i wystąpienia w Petersburgu w styczniu 1905 roku, kiedy zaczyna się wielka rewolucja 1905 Wydaje się wtedy, że ta rewolucja, która wybuchnie wtedy również w Polsce jest tylko częścią ogólnoimperialnego zrywu, którego centrum niewątpliwie nie jest już Warszawa, ale jest Petersburg, jest Moskwa. I wtedy właśnie rodzi się to pytanie na nowo, z nową siłą, czy polski ruch socjalistyczny ma być częścią większego ruchu, silniejszego, aktywnego także w Moskwie, w Petersburgu, czy ma formułować własne hasła z hasłem niepodległości na czele. Piłsudski oczywiście jest zwolennikiem tego Drugiego rozwiązania, po to buduje organizację bojową, wydział spiskowo-bojowy, na początku tak się nazywał, wewnątrz PPS, który miał przygotować się do walki zbrojnej z funkcjonariuszami Caratu, walki zbrojnej nie tylko o sprawę robotniczą, ale o niepodległość Polski, ale z drugiej strony tak zwani młodzi, młodsze pokolenie które doszło w międzyczasie do PPS-u, uważa, że to jest jakaś staroświecka taktyka, że ta niepodległość to już nie jest takie ważne, skoro są takie olśniewające możliwości, jakie ujawnia wielki ruch robotniczy w Rosji. Może powinniśmy razem połączyć siły, połączyć je na zasadzie podporządkowania partii bolszewickiej, jaką w 1903 roku tworzy Lenin ostatecznie. I takie właśnie hasło... Podporządkowania SDK PIL, partii rosyjskiej zaczyna zwyciężać już od 1903 roku, a w 1905-1906 roku penetruje jakby skuteczność tego hasła do szeregów PPS-u i powoduje rozłam, o którym pani wspomniała, rozłam z 1906 roku ostatecznie dokonany na zjeździe w Wiedniu w 1906 roku właśnie na zjeździe, w którym tzw. młodzi uzyskali większość i wykluczyli praktycznie rzecz biorąc starych na czele z Józefem Piłsudskim z partii. Młodzi zachowali dla siebie nazwę PPS, rezygnując z ideału niepodległości Polski, przechodząc na pozycję międzynarodowców. Zaś Piłsudski musiał zadowolić się nazwą PPS, frakcja rewolucyjna. Takie określenie zostało dodane do nazwy tej mniejszości, której Liderem pozostał Piłsudski, mniejszości której głównym atutem będzie posiadanie nadal pełnej kontroli nad organizacją bojową, nad tą tworzącą się siłą zbrojną, którą Piłsudski będzie potem chciał rozwijać w formę zalążka przyszłej armii polskiej, przyszłego niepodległego wojska polskiego. Bojówki PPS już w 1905 roku odegrały ważną rolę w rewolucji 1905 roku. W historii nie tylko PPS, ale i Polski zapisali się i skazani zostali na śmierć straceni bojowcy tacy jak Okrzeja, Stefan Okrzeja, Henryk Baron czy Józef Montfiu mirecki Najbardziej jednak spektakularnym wydarzeniem związanym z organizacją bojową PPS była tak zwana akcja pod bezdanami, to było 26 września 1908 roku dowodzona przez Józefa Piłsudskiego grupa dokonała napadu na rosyjski pociąg pocztowy, który przewoził pieniądze z kongresówki do Sankt Petersburga. No, była to jedna z najbardziej chyba zuchwałych i efektownych akcji, które przeprowadziły bojówki PPS, później nazwana akcją czterech premierów. Czy akcje bojowców były znaczącym elementem ówczesnej działalności PPS-u? Bardzo ważnym to była czteroletnia właściwie epopeja, bowiem zaczyna się ona na Placu Grzybowskim jeszcze w listopadzie 1904, kiedy to właśnie bojowcy zorganizowani przez PPS, blisko 60-osobowy oddział, stawili czynny opór atakującym wielotysięczną manifestację robotniczą w centrum Warszawy kozakom. Manifestacja protestowała przeciwko przymusowemu poborowi do wojska Imperium Rosyjskiego, które miało walczyć gdzieś tysiące kilometrów na wschód od Warszawy na froncie przeciwko Japonii. Po raz pierwszy Kozacy nie spotkali się tylko i wyłącznie z bezbronnymi ofiarami, ale z aktywnym oporem. To miało budzić tego ducha niepodległości, ducha, na którego wzmocnieniu wzmacnieniu tak bardzo zawsze Piłsudskiemu należało nie dać się pozwolić okładać bezkarnie na hajką po twarzy. Jeżeli nas biją, to my musimy oddać. Musimy pokazać, że też potrafimy zadawać ciosy dobrze wymierzone funkcjonariuszy reżimu carskiego. Stąd setki akcji przeprowadzonych przez organizację bojową między właśnie 13 listopada 1904 roku a jesienią roku 1908, kiedy Wieńczy niejako to dzieło akcja pod bezdanami z 26 września. Otóż można tutaj wymienić raburowy udział sześcioosobowego oddziału organizacji bojowej pod dowództwem Jana Jura Gorzechowskiego w odbijaniu z więzienia na Pawiaku dziesięciu skazanych na śmierć więźniów. Skutecznie przeprowadzona akcja z kwietnia 1906 roku, czy później 15 sierpnia tak zwana krwawa środa w Królestwie Polskim, kiedy organizacja bojowa PPS dokonała jednocześnie w kilkunastu miastach Królestwa ponad 100 zamachów na carskich policjantów, żandarmów wojskowych i szpiclów. Po prostu przez pewien czas rosyjscy policjanci w ogóle obawiali się wyjść na ulicę. Do tego stopnia udało się organizacji bojowej jakby zdominować tę walkę, przez chwilę tylko, czy nieudany, ale no niezwykle także brawurowo przeprowadzony zamach na generał gubernatora warszawskiego Georgija Skałona przez młodziutką Wandę Krachelską, późniejszą bohaterkę, współtwórczynię Komitetu Pomocy Ludności Żydowskiej Żegoty w czasie II wojny światowej. Takich akcji było naprawdę setki, w tym akcji ekspropriacyjnych, czyli takich, które miały na celu właśnie Zabranie pieniędzy carskich, urzędowych na korzyść organizacji bojowej. W wielu takich akcjach brał udział na przykład Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent Rzeczpospolitej. W wielu takich akcjach brali udział również późniejsi premierzy II Rzeczpospolitej. No ale najbardziej błyskotliwa okazała się, tak jak pani powiedziała, ta ostatnia wielka akcja, akcja pod bezdanami, Wyjątkowa dlatego, po pierwsze, że sam Piłsudski zdecydował się stanąć na jej czele. Pisał w liście do Perla, który był jakby testamentem na wszelki wypadek spisanym przed tą akcją, że tyle razy wysyłał ludzi na śmierć, że nie może sam teraz nie pójść na taką akcję, żeby zaświadczyć o własnym udziale w tej walce o godność, o to właśnie, żeby nie dać się bezkarnie okładać na hajką przez rosyjskiego policjanta, Piłsudski poprowadził świetnie przygotowanych bojowców do walki i bez żadnych strat udało mu się zdobyć pieniądze, które w ogromnej większości pójdą na przygotowanie nowej zupełnie karty w dziejach socjalizmu niepodległościowego, w którym słowo socjalizm będzie już coraz mniej znaczyło, a niepodległość coraz więcej. To będzie założona właśnie w 1908 roku bezpośrednio po akcji pod bezdanami, Nowa forma działania, a więc rozwinięcie Związku Walki Czynnej, formalnie powołanego w czerwcu jeszcze 1908 roku, ale wkrótce przecież rozwiniętego do wielkiej organizacji w Galicji, organizacji, która miała przygotować kadry niepodległego Wojska Polskiego. Czy to był ten moment, który potem określano stwierdzeniem, że Piłsudski już dawno wysiadł z czerwonego tramwaju? Tak, myślę, że jako ten moment można wskazać właśnie ostatecznie rok 1908, choć można także podkreślać znaczenie rozłamu, o którym wspomnieliśmy z listopada 1906 roku, kiedy Piłsudski i jego najbliżsi towarzysze zostali praktycznie rzecz biorąc wypchnięci z PPS-u przez młodych nastawionych na związek z rewolucją rosyjską na podporządkowanie międzynarodowym celom sprawy polskiej i rezygnację z niepodległości. Wtedy już jakby Piłsudski znajduje się na innym zupełnie torze niż ten nurt PPS-u, z którym wyszedł kilkanaście lat wcześniej do swojej pracy, do swojej aktywności w podziemiu jako redaktor robotnika, jako twórca PPS-u podziemnego na Litwie i w kongresówce. Tu już zaczynało brakować dla niego miejsca w 1906 roku. Odnajdzie je na nowo w zupełnie innej roli przywódcy ruchu niepodległościowego, a ostatecznie stanie na tym nowym gruncie w 1908 roku po udanej akcji pod Bezdanami. Kiedy Piłsudski stopniowo będzie odchodził od ruchu socjalistycznego, przecież wciąż zachowa część jego towarzyszy z tego ścisłego kręgu takich jak Perl, związek z socjalizmem polskim, z PPS-em, odradzającym się na nowo, pod tą starą nazwą właśnie PPS, już nie PPS, frakcja rewolucyjna. To był rok 1909. Dlaczego właśnie wtedy? Po prostu Piłsudski już jakby szedł swoją drogą. PPS, natomiast ten do niedawna frakcja rewolucyjna mógł znów stanąć na mocniejszym gruncie łączącym ideę niepodległości z ruchem socjalistycznym w momencie, kiedy wyczerpał się Entuzjazm wyczerpały się nadzieje związane z rewolucją 1905-7. Entuzjazm i nadzieje łączące sprawę robotniczą wyłącznie z przyszłością rewolucji w Rosji. Rewolucja w Rosji przegrała w 1907 roku i znów zatem była możliwość ustabilizowania na nowo partii socjalistycznej polskiej, która by no, niekoniecznie poddawała się od razu dominacji rosyjskich rewolucjonistów. To właśnie geneza odrodzenia PPS-u w 1909 roku. Ale przecież istnieje cały czas PPSD, silna, doskonale zorganizowana, obecna w parlamencie austriackim, partia socjalistyczna na terenie Galicji z tak wybitnym reprezentantem jak Ignacy Daszyński. Derrote Ignac, świetny tak, mówca w parlamencie wiedeńskim. Tak, podobno najlepszy orator swoich czasów, który łączył w sobie retorykę klasową z namiętnym patriotyzmem polskim. To właśnie sprawiało, że partia przez niego reprezentowana w Radzie Państwa w Parlamencie Wiedeńskim, krótko mówiąc, zyskiwała posłuch, poklask na arenie naprawdę jak najszerszej nie tylko lokalnej, galicyjskiej. Właśnie te pytania, czy socjalizm polski niepodległościowy jest do pogodzenia z ruchem socjalistycznym innych grup etnicznych? Jaka będzie przyszła relacja socjalizmu i niepodległości Polski? Czy wygrają międzynarodowcy, tacy spod znaku wciąż przecież aktywnych Róży Luksemburg, coraz namiętniej zwalczającej hasło polskiej niepodległości. Julian Marchlewski czy dołączający do nich działacz młodszej trochę generacji Felix Dzierżyński. Oni jasno stawiają sprawę. Będą częścią ogólnorosyjskiego czy raczej wszechrosyjskiego, wszechimperialnego ruchu robotniczego, gdzie zniknie całkowicie problem niepodległości któregokolwiek kraju. Przeciwnikiem był Piłsudski i wykorzystany przez Piłsudskiego Ruch socjalistyczny jako narzędzie budowy polskiej niepodległości. Historia żywa.